Rozmowa z doktorem Pawłem Konczewskim, archeologiem pracującym dla IPN w ramach projektu Poszukiwania Nieznanych Miejsc Pochówku Ofiar Terroru Komunistycznego z lat 1944-1956. Panie doktorze, co udało się znaleźć w trakcie prac archeologicznych w Barucie? Udało nam się zweryfikować informacje zawarte w aktach prokuratorskich. Świadectwa, które odnaleźliśmy, potwierdzają słowa świadków o tym, że jesienią 1946 roku miał tu miejsce wybuch, w wyniku którego zostali zamordowani ludzie. Odnaleźliśmy świadectwa wybuchu w postaci gruzu z wysadzonego budynku, a także mocno zdefragmentowane szczątki ludzkie, fragmenty połamanych kości zmiażdżonych w wyniku działania jakiejś ogromnej siły. Znaleźliśmy również amunicję strzelecką do pistoletów maszynowych typu PPS, PPS, do pistoletów TT produkcji radzieckiej z końca II wojny światowej. To wszystko układa się w logiczną całość. Dodatkowe informacje pozwalają na weryfikację wiadomości zawartych w źródłach historycznych. To nie są całe kości, tylko fragmenty. Tak, to suche kości, fragmenty głównie kończyn górnych i dolnych, kości udowe, piszczelowe, ramieniowe, strzałkowe, fragmenty kości dłoni oraz nieliczne fragmenty kości czaszek. Widać też na nich, że niektóre przez jakiś czas zalegały na powierzchni Ziemi i nie zostały dokładnie wyzbierane. Skąd o tym wiemy? Są na nich ślady żerowania drobnych gryzoń i najprawdopodobniej szczurów, które znajdowały te szczątki w trawie. To rozczłonkowanie kości potwierdzało teorię wybuchu. To nie był strzał w tył głowy. Z doświadczenia wiemy, jak wygląda postrzał, a jak użycie pocisku artyleryjskiego czy miny. Inne ślady zostawiają materiały wybuchowe, a inne – kule karabinowe. Czy są także ślady po pociskach? Świadkowie zeznali, że po eksplozji słyszeli strzały. Nie, nie znaleźliśmy takich. Jednak odnalezione łuski wskazują na to, że użyto tu także broni palnej. W jakim miejscu odnaleziono kości? One były zgrupowane w jednej części polany północno-zachodniej. Z relacji świadków wiemy, że najprawdopodobniej w tym miejscu po wybuchu szczątki były gromadzone i palone. Jest relacja mówiąca o tym, że płonęło tu ognisko, do którego wrzucano fragmenty ciał uzbrojenia żołnierskiego, aby ogniem zatrzeć ślady dokonanej zbrodni. Jednak na kościach, które odnaleźliśmy, nie było śladów przepalenia. One po prostu zostały zagrzebane w gruzie wysadzonego budynku. Wszystkie znajdowały się w promieniu kilku metrów. Czy po ponad 60 latach na kości zachowałyby się ślady ognia i spalenizny? Tak, jeśli kości zostałyby przepalone, to ślady zostają nawet po tysiącach lat. Pojawia się na nich siatka spękań powstała w wyniku oddziaływania wysokiej temperatury. Jest to na tyle ewidentne i wyraźne, że wprawne oko archeologa od razu to zauważy. Możliwe jest dokonanie takiej obserwacji na miejscu, bez badań laboratoryjnych? Wcześniej znajdywano tu kości, a po badaniach okazywało się, że to kości dużych zwierząt. Laboratoryjne badania także polegają na oglądzie zewnętrznym, bez robienia badań histopatologicznych, bez robienia analiz genetycznych. Owszem, znaleźliśmy tu także kości zwierzęce, ale każdy z nas miał już okazję obejrzeć kilka tysięcy ludzkich szkieletów, i odróżnienie jest dosyć łatwe. Pracowaliśmy w zespole interdyscyplinarnym. Nasza wiedza była wspierana przez lekarzy medycyny sądowej i antropologów. Zawsze staramy się, by inna osoba zweryfikowała nasze ustalenia. Jesteśmy pewni, że są to szczątki ludzkie. Katowicki IPN prowadził śledztwo przez 8 lat. Zakończyło się umorzeniem. Czy najnowsze ustalenia są w stanie zweryfikować tamtą wiedzę? Mogą ją potwierdzić. Natomiast nie chciałbym mówić, czy wyniki naszych prac pomogą instytutowi w ustaleniu dalszych świadków, dalszych informacji. Na pewno zweryfikują wiedzę zgromadzoną przez prokuratorów z IPN. Metoda archeologiczna stosowana przez nas jest chyba jedyną, którą teraz można wykorzystywać w tego typu poszukiwaniach. Po tym jak IPN w Katowicach umorzył śledztwo, wydawało się, że to jest koniec sprawy. Dlaczego powrócono do niej po kilku latach? To była decyzja kilku instytucji państwowych. W 2011 roku podpisano porozumienie między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Instytutem Pamięci Narodowej, a Radą Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa. Dotyczy ono poszukiwania grobów żołnierzy wyklętych i ofiar terroru komunistycznego. W ramach tego programu wrocławski IPN podjął poszukiwania szczątków w Barucie, zlecając pracę mnie i mojemu zespołowi. Czy Barut to jest jedyne miejsce, w którym prowadziliście takie poszukiwania? Od jesieni 2011 roku prowadziliśmy prace poszukiwawcze i ekshumacyjne w cmentarzysku osobowickim we Wrocławiu. W planach jest także cmentarz powązkowski w Warszawie. We Wrocławiu były jakieś wymierne efekty prac? Tak, tak, znaleźliśmy ponad 300 grobów osób z liczby ponad 800 zmarłych lub straconych we wrocławskich więzieniach w okresie stalinowskim. Znaczną część tych osób udało nam się zidentyfikować, wskazać imiennie, kto spoczywał w danym grobie. Do tej pory ci ludzie spoczywali w anonimowych, zapomnianych mogiłach. Dzięki czemu można było ustalić personalia osób spoczywających w tych grobach. To dosyć skomplikowany proces opierający się zarówno na informacjach historycznych, jak i na tych uzyskanych od rodzin zmarłych, dotyczących szczegółów morfologicznych ich budowy, jak wzrost, doznane złamania i inne urazy widoczne na kościach, czasem amputacje, protezy zębowe i ubytki w uzębieniu, oraz inne zmiany chorobowe, które mogą być widoczne na kościach. Wszystkie te cechy szczególnie pomagają przy identyfikacji. Drugi element to informacje zawarte w aktach więziennych. Kolejny element to księga cmentarna z lat 40. ubiegłego wieku, w której odnotowane były lokalizacje poszczególnych grobów. Cmentarz uległ jednak dużym przekształceniom, co sprawiało, że odnalezienie mogił wpisanych do księgi cmentarnej było problematyczne. Dalszy element to informacje biologiczne. Każdy z nas ma swoje niepowtarzalne cechy. Następnym etapem weryfikującym były badania genetyczne. Pobieraliśmy materiał porównawczy od żyjących krewnych, a później porównywaliśmy go z kodem genetycznym wydobywanym ze szczątków. Badania genetyczne to taki stuprocentowy dowód. Czy w przypadku Barutu one także wchodzą w grę? Najważniejsze, by mieć materiał porównawczy od żyjących krewnych, Pamiętajmy, że to w większości byli ludzie młodzi, którzy przed śmiercią nie zdołali założyć rodzin. Najczęściej nie mają żyjących dzieci. Jeśli chodzi o bocznych krewnych, potomków, ich braci i sióstr, to tutaj drastycznie spada możliwość porównania materiału genetycznego. Z każdym pokoleniem zgodność kodu maleje nawet do 30%. Podstawową trudnością jest więc uzyskanie materiału porównawczego. Wiemy też, że zawsze mogą się zdarzyć sytuacje rodzinne, gdy mimo, iż ktoś jest uważany za biologicznego ojca, to w istocie nim nie jest. Poza tym, aby materiał genetyczny zachował się w szczątkach człowieka przez kilkadziesiąt lat, muszą być spełnione pewne warunki środowiskowe. Najczęściej DNA zdatne do badań zachowuje się tylko we wnętrzu kości twardych i całych. Najlepsze do takich celów są zęby. W przypadku fragmentów kostnych odnalezionych do tego czasu nie uda się raczej uzyskać z nich materiału genetycznego. Nawet genetyka często nie daje stuprocentowej pewności przy identyfikacji zmarłych. Czy jest jeszcze szansa na to, by na barudzkiej polanie natrafić na masową mogiłę? Czy ona może tu jeszcze być? Może być. Jeśli istniała w obrębie polany, to powinniśmy przynajmniej trafić na dół po mogile, zakładając, że została ona usunięta. Z doświadczenia wiem, że nawet jeśli ekshumacja była prowadzona przez grabarzy czy funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, to na pewno nie była ona na tyle dokładna, by nie pozostały po niej fragmenty przedmiotów, które zmarli mieli przy sobie, fragmenty obuwia, tkanin i szczątki kostne. Tym bardziej pamiętajmy o tym, że te kości były pogruchotane w wyniku wybuchu. Po tym, jak ciała uległy wygniciu, w dole pozostało mnóstwo drobnych rzeczy. Wyobrażam sobie, że ta ekshumacja była pośpieszna i na pewno wszystkiego nie wydobyto z ziemi. To było raczej zacieranie śladów, po to by po latach nie odnaleziono dowodów zbrodni, niż ekshumacja. Tak zgadza się, tego typu czynności są znane z historii i udowodnione metodami wykopaliskowymi. Chociażby groby ofiar masakry w Srebrenicy, odkopywane przez archeologów na terenie Bośni. Tam bardzo często były takie sytuacje, że pierwotne mogiły otwierano, zabierano stamtąd ciała i wywożono je na wysypiska śmieci, gdzie je ponownie zasypywano. Archeolodzy odnajdywali zarówno mogiły pierwotne, jak i wtórne. Zdarzało się, że szczątki jednej osoby odnajdywano w kilku grobach na terenie kraju. To właśnie efekt zacierania śladów. Podobne sytuacje miały miejsce w przypadku zbrodni hitlerowskich, kiedy pod koniec II wojny światowej hitlerowcy odkopywali groby, w których składowano ciała ofiar, palili szczątki, a następnie znów je zakopywali. Archeolodzy odnajdują te mogiły wtórne, są w nich przepalone ludzkie kości. Po waszych badaniach będziemy mieć pewność, czy na polanie śmierci jest grób, czy go nie ma? Nie stawiałbym tak kategorycznego pytania. Badania zawsze pozostawiają jakieś niedomówienia. Nigdy nie jest tak, że uda nam się przekopać wszystko, chociażby dlatego, że w centralnej części polany stoi pomnik upamiętniający ofiary dokonanej zbrodni. Tam nie można kopać. Część terenu jest zagospodarowana, są ścieżki prowadzące do pomnika. Ich też nie ruszaliśmy. Sprawdziliśmy teren wokół, ale pewna część obszaru nie będzie przebadana. Jeśli nie natrafiliśmy na grób, to zawsze pozostaje ewentualność, że mieści się on w nieprzebadanej części. Dziękuję za rozmowę.